To są informacje Polskiego Radia 24. Politycy żegnają zmarłego Andrzeja Olechowskiego na naszej antenie, wspominał go były prezydent Bronisław Komorowski. Apel prokuratury w Sosnowcu chodzi o wypadek, w którym zginął poseł Litewka. Unijna umowa z Mercosurem będzie zaskarżona, potwierdza to minister rolnictwa. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Miał poczucie własnej wartości, budził zaufanie. Tak były prezydent Bronisław Komorowski wspominał na naszej antenie Andrzeja Olechowskiego. Ekonomista i polityk zmarł w nocy w Warszawie. Miał 78 lat.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 Andrzeja Olechowskiego pożegnał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju, napisał szef rządu. Szef MONU przypomniał, że Andrzej Olechowski współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prokuratura w Sosnowcu, która bada przyczyny wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, jest zaniepokojona inicjatywami, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych. Mówi o tym prokurator Bartosz Kilian. Pojawiają się doniesienia o inicjatywach, które mają na celu identyfikację podejrzanego w ramach samodzielnych działań społecznych. Bardzo proszę wszystkich o to, by nie ulegać tego rodzaju E, pokusie, e, to organy e procesowe są od tego, by zbadać dogłębnie to zdarzenie e, i by dokonać jego rozliczenia. Jak przypomina prokurator Kilian, aresztowany na 3 miesiące 57-latek ma status podejrzanego i podkreślił, że pojawiające się w sieci pomysły wyznaczania nagród za informacje o tożsamości czy miejscu zamieszkania mężczyzny są skrajnie niebezpieczne. Prokuratura przeanalizuje zawartość telefonu komórkowego mężczyzny. Chodzi o ustalenie czy w chwili wypadku Kierowca używał go. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło przed wczoraj Jadącego rowerem posła Litewkę uderzył samochód osobowy, który z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas. Łukasz Litewka, poseł Lewicy i społecznik, miał 36 lat. Polski rząd od początku sprzeciwiał się umowie handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem, przypomina minister rolnictwa Stefan Krajewski. Potwierdza, że nasz kraj zaskarży porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według rządu ta umowa jest niekorzystna. Gabinet Donalda Tuska nie chce, aby obowiązywała nawet częściowo. Były próby blokady porozumienia, poprawki do dokumentu, a teraz czas na ruch prawny, mówi szef resortu rolnictwa. Stwierdziliśmy, że dodatkowo warto złożyć wniosek z tak zwanym zabezpieczeniem, żeby na czas rozpatrywania tego wniosku, tej skargi nie można było stosować tej umowy tymczasowo. Umowa stopniowa ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Rząd deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby skarga do Unijnego Trybunału była przed 1 maja. Chaos wokół amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych do Islamabadu jadą amerykańscy wysłannicy Steve Witkow i Jared Kushner. W stolicy Pakistanu jest już szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci, ale irański MSZ zaprzecza, aby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Iran chce wywalczyć dla siebie jakieś gwarancje, nie tylko ze strony Amerykanów, ale także innych mocarstw. Tak uważa ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, dr Bartosz Bojarczyk. Jak mówił na naszej antenie, Teheran ma teraz więcej asów w rękawie.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 Trump dał się podpuścić, żeby pójść na wojnę, która nie realizuje interesów Stanów Zjednoczonych, ale zrealizowała interes izraelski. Wojna amerykańsko-izraelsko-irańska trwa od 28 lutego. Czwarty dzień. Ponad tysiąc strażaków walczy z pożarami na północy Japonii. W dwóch miejscach płoną lasy. Konieczna była ewakuacja ponad trzech tysięcy osób. Nie ma ofiar śmiertelnych. Pagórkowaty teren, sucha pogoda i wiatr utrudniają działania gaśnicze. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy popada przelotny deszcz na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich opady deszczu przechodzące w deszcze ze śniegiem i miejscami śniegu. Na północnym wschodzie możliwe burze, spadnie wtedy krupa śnieżna. Zero stopni będzie na Podlasiu, około 3-4 stopni w centrum, do 7 na południu kraju. Nadal będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, miejscami porywisty. Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po godzinie 17. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, może ta temperatura nie zachęca do tego, żeby jakoś szczególnie na zewnątrz, przynajmniej wieczorami przebywać, ale już niedługo będzie jeszcze cieplej, a jak będzie cieplej, to będą koncerty plenerowe, a będą go też festiwale. Ale jak się okazuje, podczas takich koncertów i różnego rodzaju imprez masowych, wiele jest niebezpieczeństw, które na nas czyhają, i o tym już teraz rozmawiać będziemy. Gość Polskiego Radia 24.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 multimodawcket uh... Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiada ten, komu te rzeczy y, powierzamy. Bez względu na to, czy szatnia jest płatna, czy bezpłatna, zawieramy umowę przechowania. Y, sprawdźmy oczywiście też regulamin. Jest też tak, że szatnia ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy, które w regulaminie są zaznaczone jako te, których no, ona y, nie przyjmie. Sprawdźmy też, y, kto tę szatnię y, organizuje. Tak? Czy w razie czego, y, jak właśnie dojdzie do nieszczęśliwego przypadku, coś nam zaginie,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 Brak wywiązania się z umowy przez organizatora albo przez tego artystę, jego ujmę to ładnie niedysponowanie, bo i takie sytuacje się zdarzają, w których artysta jest ewidentnie pod wpływem różnych środków i to nie jest pełnowartościowe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 o tym, jak się przygotować, o tym, jak kupić bilet, o tym, co może nas yy, spotkać, a czy są jeszcze jakieś zagrożenia, które czyhają na nas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 Ale zanim jeszcze ten sezon koncertowy się rozpocznie, no to wielkimi krokami zbliża się koniec kwietnia, a to jest czas, kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem. Oczywiście można nic nie robić i po prostu zaczekać, aż ten nasz wniosek zostanie zaakceptowany automatycznie, ale wtedy nie możemy wpisać ani ulg, ani zrobić czegoś dobrego, czyli przekazać 1,5% na organizację pożytku publicznego. I o tych organizacjach już teraz rozmawiać będziemy razem z nami ekspertka Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich pani Dorota Pieńkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, zacznijmy od tego hmm, 1,5% właśnie, bo na pierwszy rzut oka i ucha może się wydawać, że to jest całkiem niewiele i jak ja tego nie przekażę jakiejś organizacji, to nic jej się nie stanie, ale chyba nic bardziej mylnego. Tak, oczywiście. Proszę pamiętać przede wszystkim o efekcie skali, tak? Jeżeli my weźmiemy... 100 zł przekazane przez jednego podatnika, to może nie jest to wielka kwota. Natomiast mnożąc to przez x podatników, którzy również wybiorą naszą organizację, no to z tego może się już uzbierać pokaźna suma. Oczywiście te rozbieżności pomiędzy sumami są spore. Jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda właśnie ta rozpiętość kwotowa pomiędzy różnymi organizacjami niemniej organizacje o to zabiegają bo jest to naprawdę istotna składowa ich budżetu. I czy można powiedzieć, że te NGOsy żyją od wypłaty 1.5% do wypłaty 1.5% bardzo często? Ym, to znaczy są takie, dla których jest to rzeczywiście bardzo duża składowa budżetu i w tym momencie one rzeczywiście na tych pozyskanych środkach od podatników bazują. Natomiast pamiętajmy też, że organizacje posiłkują się różnymi źródłami przychodów, tak, bo one zarówno ubiegają się o dotacje czy granty, tak, w instytucjach na przykład publicznych czy w jakichś prywatnych fundacjach również ym, y, starają się o darowizny osób indywidualnych czy firm bo pamiętajmy że 1.5%, które my przekazujemy jak, jako podatnicy to nie jest darowizna tak to nie jest filantropia to nie jest darowizna bo to jest y, pieniądz który my i tak musimy oddać fiskusowi. I tylko mamy tę możliwość, żeby przekierować kawałek tej doli, którą musimy wpłacić mm -hmm. do fiskusa, możemy przekazać organizacji. Więc tak jak mówię, dla niektórych jest to istotna składowa budżetu, dla, dla innych jest to podstawowa część budżetu. Na pewno i jednym i drugim warto półtora procent przekazywać. A co takie organizacje mogą zrobić, jeśli chcą pozyskać kolejne środki. Czy wyjściem jest pożyczka? E to znaczy, pożyczka jest bardzo y, istotnym elementem tego y, źródła finansowania w tym kontekście, że proszę pamiętać, że za chwilę jest 30 kwietnia, my przekazujemy środki, ale to nie znaczy, że te środki od razu wpłyną na konto organizacji. Mm -hmm. Organizacje, żeby te środki y, mieć na swoim koncie, muszą jeszcze trochę poczekać. One czekają y, do mniej więcej lipca, sierpnia, czyli to już jest trzeci kwartał, a... Y, dla, dla tych organizacji, dla których jest to istotna składowa budżetu, no to czekają po prostu od początku roku. A proszę pamiętać, że organizacje... Prowadzą różne działania. Wiele z nich prowadzi działania w sposób ciągły, zatrudniają pracowników wykwalifikowanych, bo jeżeli na przykład organizacja pozarządowa prowadzi placówkę leczniczą, tak? Czy zajmuje się osobami niepełnosprawnymi? Czy prowadzi schronisko dla osób w kryzysie bezdomności? Czy prowadzi schronisko dla zwierząt? Każda z tych organizacji ma koszty stałe, ma pracowników i musi na bieżąco te koszty regulować, tak? Jest po prostu mówiąc wprost zakładem pracy gdzie pracownicy mają prawo za wykonywaną pracę oczekiwać wynagrodzenia, tak jak w każdym innym miejscu pracy, czy to jest instytucja publiczna, czy to jest firma prywatna. Dlatego też organizacje sięgają czasem po pożyczki, po prostu żeby dotrwać do tego momentu, kiedy te środki fizycznie, te środki z 1,5% fizycznie wpłyną na ich konto, czyli tak jak powiedziałam w trzecim kwartale każdego roku. A czy to mogą być takie zwykłe pożyczki, które może wziąć jakakolwiek firma, czy są jakieś konkretne, które są tylko dozwolone dla takich organizacji? E, zamieniłabym użyte przez Pana mm -hmm. słowo dozwolone na słowo dostępne, tak? Bo e, teoretycznie wydawałoby się, że każda z takich organizacji mogłaby się udać do... Swojego banku, swojego w tym sensie, że tego, którym prowadzi, y, którym prowadzi który dla niej prowadzi rachunek, bo przecież ma y, y, rachunek w banku i że może tam udać się po y, pożyczkę czy po kredyt. Ale to nie jest takie proste. Proszę pamiętać o tym, że organizacje pozarządowe to są takie podmioty, które no, nie mają. Y, Zasobów, które by były dla banku gwarancją, że ta pożyczka zostanie spłacona. Zasobów mówię na przykład o nieruchomościach, tak, o nie wiem, samochodach, tak, o takich em, dobrach materialnych, które uwiarygadniają ten, ten podmiot, taką organizację w oczach banku. Proszę pamiętać o tym, że banki mają swoje po prostu kryteria oceny em, kredytobiorców, tak, czy to osób indywidualnych, czy firm, a niekoniecznie rozumieją tę specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowej, gdzie no największym kapitałem są ludzie, ale to nie znaczy, że organizacja nie mając środków trwałych, nie jest wypłacalna. Tak? W związku z tym na szczęście są fundusze pożyczkowe dedykowane właśnie organizacjom pozarządowym I ja taki fundusz reprezentuję i organizacje Korzystają z tego źródła finansowania, bo y, mogą po prostu ten czas do momentu otrzymania środków y, y, przetrwać w miarę płynnie. Także warto spojrzeć, będąc podatnikiem do swojego rozliczenia, żeby to 1,5% przekazać jakiejś organizacji. I o tym wszystkim mówiła nam w Polskim Radiu 24 Dorota Pieńkowska, ekspertka Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 31 minut po godzinie 17 w Polskim Radiu 24. Wracamy do tematów politycznych. Komentarz. Razem z nami politolog z Uniwersytetu WSB Merito i Uniwersytetu Civitas, pan Wojciech Mościbrocki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na początek jednak yy, chciałbym uciec od tych spraw bieżących, choć i one poruszone zostaną, ale dziś dowiedzieliśmy się o śmierci Andrzeja Olechowskiego, jednego z trzech tenorów, którzy zakładali Platformę Obywatelską, został już tylko jeden, Donald Tusk. Dziś jeden z liderów opozycji powiedział, że Andrzej Olechowski odegrał rolę, którą ocenią historycy. Pytam to zatem politologa, a nie historyka. Jak pan by ocenił rolę, którą w polskiej historii odegrał Andrzej Olechowski? Myślę, że to była rola bardzo pozytywna i to nie mówię tego tylko dlatego, że zmarłych dobrze albo, albo nie mówić. Andrzej Olechowski był interesującym politykiem. Myślę, że trochę nie przystającym do naszych czasów, to znaczy wyważonym, dyplomatycznym mądrym i spokojnie kompetentnym, o tak bym to powiedział. Niestety w naszej klasie politycznej dzisiaj to jest, to jest rzadkość, a właściwie to nie występuje, więc no cóż, szkoda, jest to postać, która odcisnęła swoje piękno, piękno na historii III Rzeczypospolitej. No i cóż, szkoda. I, I oczywiście składamy kondolencje rodzinie. To spójrzmy teraz na Warszawę, bo tu byliśmy świadkami konwencji Prawa i Sprawiedliwości, konwencji ekonomicznej, podczas której politycy tejże partii przedstawiali swoje pomysły na to, jak powinna wyglądać gospodarka państwa. Ale zanim do szczegółów, to spójrzmy na taki obrazek. No bo na jednej scenie był Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Czy to może oznaczać, że po tym wewnętrznym sporze w partii nie ma już śladu? Być może to tylko um, położenie szpachli na głębokie pęknięcia. No cóż, można powiedzieć, że niezależnie od tego, co mówią politycy dzisiaj należący do Prawa Sprawiedliwości, to znaczy i do frakcji maślarzy i do frakcji harcerzy, jest głębokie pęknięcie. Co więcej, Mateusz Morawiecki rzucił rękawice Jarosławowi Kaczyńskiemu i ustał. To znaczy, ani nie został usunięty z partii, ani jego stowarzyszenie nie zostało spacyfikowane, to znaczy nie wycofano deklaracji członkowskich. Jest to pierwsze chyba w historii skuteczne sprzeciwstawienie się prezesowi Jarosłowi Kaczyńskiemu. Przy czym nie wolno zapominać, że jak to kiedyś ktoś powiedział, Bóg wybacza prezes nigdy. W związku z tym myślę, że Pan premier Morawiecki ma doskonałe, zdaje sobie z tego sprawę, ma świadomość, że gdy tylko będzie to możliwe, to prezes ukąsi. Myślę, że stanie się to wcześniej niż przed układaniem list wyborczych, ale myślę, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i jego otoczenie doskonale rozumieją, że miejsc biorących korzystnych na listach raczej nie wezmą. Pomijając już to, że prezes Kaczyński będzie chciał się zemścić, to czysta pragmatyka polityczna mówi, że nie można sobie wyhodować i bo Jarosław Kaczyński doskonale pamięta, kiedy ogon machał psem, to znaczy Ziobryści tak naprawdę, mając niewielki klub, ale wystarczający do większości, wpływali mocno na politykę Prawa i Sprawiedliwości. Więc Mateusz Morawiecki. Wie czego się spodziewać, a ponieważ jest człowiekiem mądrym, doświadczonym, no więc najlepszą obroną jest atak. I myślę, że prędzej czy później, mimo tych deklarowanych wielkich słów, po prostu zagra interes polityczny obu stron. A biorąc pod uwagę fakt, iż według najnowszego sondażu Cebos na formację Mateusza Morawieckiego, gdyby ten taką sformować się zdecydował, mogłoby głos oddać sześć Procent badanych deklarujących chęć udziału w wyborach. Jak na taki pierwszy sondaż uwzględniający nieistniejącą jeszcze partię, to jest dużo? To jest jakaś taka baza, która pozwala myśleć o realnie, o możliwości za, założenia takiej partii? Czy taki wynik w sondażu no, to, to jest jednak informacja zwrotna dla Mateusza Morawieckiego, że to nie jest czas na zakładanie partii? Może nie jest w tej chwili czas na zakładanie partii, ale jest to potencjał, na którym można budować. Z drugiej strony musimy pamiętać, że przede wszystkim ten komunikat będą odczytywali ci członkowie PiSu, również klubu parlamentarnego, którzy zdają sobie doskonale sprawę, że na listy u pana prezesa się nie dostaną. To z kolei w naturalny sposób będzie budziło pomysł, no to jeżeli nie na koniu, który nosi na czapraku logo PIS, to może na koniu, na którym jedzie Mateusz Morawiecki. Więc jest to potencjał, na którym można, można budować i myślę, że to jest dobry prognostyk. Z drugiej strony pan premier Morawiecki jest człowiekiem bardzo ambitnym, o tak to może delikatnie nazwijmy, to znaczy nie zadowala się rolą Drugiego drugiego na przykład po, po prezesie, czy też trzeciego po panu Przemysławie Czarnku, po ministrze Czarnku. Ale jeżeli założy nową partię, no to ta partia nie wygra wyboru. Może być to najwyżej koalicjantem. To oznacza, że jego pozycja negocjacyjna nie zapewni mu roli premiera, a o tym przecież pan Morawiecki marzy. Prawdopodobnie nie zapewni mu tej roli. Z drugiej strony e, można powiedzieć, to co, to pan premier Morawiecki powinien w związku z tym zostać w PiSie. No tak, tylko że w tym PiSie na pewno nie zostanie premierem. E, I co więcej, nie wiadomo, czy, czy będzie mógł wprowadzić swoich, e, swoich parlamentarzystów, swoich ludzi na list. Więc wracam do e, chłodnej kalkulacji. W interesie Mateusza Morawieckiego, mając świadomość e, wiszącego miecza prezesa. No i sporej listy maślarzy, którzy będą na niego dbać, jest odejść. Pytanie, kiedy? Zresztą był taki komentarz ze strony harcerzy, czy, czy, czy klamka już zapadła, czy, czy kości zostały rzucone i ktoś z nich powiedział, klamka zapadnie jak złożymy własne listy wyborcze. A to z kolei oznacza, że oni już o tym myślą. No i to chowając te didaskalia na razie gdzieś z tyłu, no bo sami politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że najważniejsza jest merytoryka, a program... No i dzisiaj może niekoniecznie przedstawiono rozwiązania, ale pewną diagnozę i przynajmniej w sferze życzeniowej chęć tego, pokazania tego kierunku, w którym partia by chciała iść. No i mamy tak. Naprawę finansów publicznych ułatwienie procesów inwestycyjnych w Polsce, no i wykorzystanie budżetu na zbrojenia na rzecz rozwoju przemysłu. To są propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Wspominany już wielokrotnie przez nas Mateusz Morawiecki podkreślał konieczność zmniejszenia deficytu budżetowego, którego wysokość teraz przekracza 283 miliardy złotych. Posłuchajmy fragmentu. Nie ma tutaj jednej czarodziejskiej różdżki. Trzeba działać po stronie dochodowej, zwiększyć dochody. Na przykład akcyza. Tam kryje się około 8, może nawet 9 miliardów złotych. To potężny e, pieniądz. Po drugie przegląd strony wydatkowej. Po trzecie wykorzystywanie, lepsze wykorzystywanie tych źródeł, o których dużo już ostatnio mówimy w kontekście Safe 2.0. To też jest mechanizm, który rząd obecny, czy każdy przyszły rząd powinien wykorzystać. I czy to są zapowiedzi, które można uznać za wiarygodne? No, szczególnie te dotyczące zmniejszenia deficytu budżetowego, bo jak przypominam sobie, od 2020 roku to ten deficyt budżetowy był chowany po różnych funduszach. Tak jest, wyprowadzanie funduszy, do funduszy pozabudżetowych naszych wydatków jest niestety tym, czym, czym celujemy, ale... Ja mógłbym zapytać, panie Mateuszczu, panie premierze, no mieliście 8 lat, czemu to nie zostało zrobione? Ale oczywiście to jest wilcze prawo opozycji. Każda opozycja będzie mówiła o cenacji o finansów publicznych. Każda będzie mówiła, że są jeszcze nieujawnione rezerwy dochodowe, które można uzyskać. Ja tylko przypominam, że... Obecny rząd już próbował podnosić dochody, czy to przez podatek cukrowy, czy to przez kwestię akcesu na alkohol. I oczywiście napotkał na mur ze strony prezydenta, który powiedział, absolutnie żadnych podatków podnosić nie będziemy. Co może ładnie brzmi jest miłe dla uślu elektoratu, ale no niestety nie doprowadzi to do sanacji finansów publicznych. Jeżeli strony o stronie wydatkowej mówimy, no, mamy potężną dziurę w finansowaniu służby zdrowia. I nie da się powiedzieć, e, uratujemy finanse jednocześnie zmniejszając e, dziurę w finansowaniu usług medycznych. A jeżeli mówimy o safe, to ręce opadają, dlatego że mm, e, no, obóz pisowsko-prezydencki, e, no, w końcu pan prezes Glapiński, też jest człowiekiem PiSu, suflował narrację, że mamy jakieś gigantyczne zaskórniaki ukryte w banku centralnym, które moglibyśmy wydać, nie zadłużając państwa ze względów obronnych. No to ja pytam, jak, gdzie, gdzie są te pieniądze I, i przypomnijmy, że prezes właśnie ogłosił, że nie ma zysku NDP, tylko jest gigantyczna znowu strata, Więc te pieniądze to są tylko niestety ułuda i miraż. E, jednym słowem można powiedzieć, no jestem bardzo sceptyczny co do tego programu gospodarczego. Ale też trudno się dziwić. No, każda partia będąca w opozycji taką narrację będzie stosować. Gdyby Platforma czy Koalicja Obywatelska Koalicja znalazła się w sytuacji opozycyjnej, zrobiłaby dokładnie taką samą konferencję. No, ale w przyszłym tygodniu pewnie nie będziemy już patrzyli na to, co dzieje się w prawie i sprawiedliwości, a raczej na to, co dzieje się w koalicji rządzącej, bo wielkimi krokami zbliża się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Ten wniosek złożyły partie Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. No i pytanie jest, jak zagłosują współkoalicjanci w polskim Radio 24 pytaliśmy wielu polityków, no bo pod Największy znak zapytania jest przy Polsce 2050 i okazuje się, że Paulina Henikloska będzie miała okazję przekonać tych polityków do siebie, bo już pojutrze została zaproszona na spotkanie z klubem parlamentarnym. Posłanka tej partii Ewa Szedler wyjaśnia, że chodzi o wyjaśnienie dwóch kwestii. Chodzi przede wszystkim o program Czyste Powietrze, jak jest system kaucyjny, gdzie luka pojawia się przy małpkach, a to one przede wszystkim zaśmiecają nasze środowisko. I w związku z tym my wyszliśmy jako pierwsi z zaproszeniem pani Pauliny Henik-Kloski tak, aby wytłumaczyła to, co nam jako posłom też każe takie pytania stawiać, ponieważ do mnie trafia sporo przedsiębiorców czy osób w ich odczuciu naturalnie poszkodowanych. I ja jako poseł winnam pójść po Nicy do kłębka i spytać. I deklaracji, czy do tego spotkania dojdzie ze strony Paulina Heinklowski jeszcze nie ma, a pańskim zdaniem powinna pójść i porozmawiać. Czy biorąc pod uwagę to ultimatum premiera Donalda Tuska, to nie ma absolutnie sensu, bo jeśli Polska 2050 w koalicji chce pozostać, no to powinna zagłosować za. No tak. Pierwsza obserwacja, to rzeczywiście zgadzam się z panem z redaktorem. Złożenie wotu nieufności w stosunku do ministra wyjaśnia sytuację koalicyjną rządową. To znaczy jesteś w koalicji, jesteś w układzie rządzącym, bronisz swoich ministrów. Tak naprawdę niezależnie od tego, czy ci ministrowie są dobrzy, czy źli, trzeba ich bronić, bo na tym polega system partyjny i demokracja w naszym kraju. Oczywiście pomiędzy dwoma częściami dawnej Polski 2050 jest czysta, wykry wykrystalizowana nienawiść, taka, którą można by wręcz położyć na takich personalnych wzorcach nienawiści w Sebr. No i mamy dwa scenariusze. Jeden scenariusz merytoryczny, w którym mamy głosowanie i trzeba wspierać naszego ministra. Nawet jeżeli w, ko w koalicji nie było zapisane, że jest to minister dla partii centrum, czy dla, dla ugrupowania centrum. I drugi mamy scenariusz, scenariusz na, oparty na emocjach. No zdaje się, że poseł Romowicz tutaj bardzo buzuje emocjami. Odezwał się też były marszałek Szymon Hołownia. Gdzieś tam krąży, jest stuflowany, w coś, co ja nie wierzę zupełnie. To znaczy w scenariusz, że o jak wy tutaj będziecie, druga koalicjo, e, przypierać nas do bólu, to my wam odwołamy marszałka i zastąpimy go Szymonem Hołownią. <śmiech> ja wiem, że pan Szymon Hołownia, pan Marszałek, Szymon Hołownia, bardzo cierpi ego, ale nie, to Senewrat to Senewrati. Senewrati. E, no chyba, że w układzie e, z pisem, ale to byłoby samobójstwo polityczne dla pana marszałka jeżeli tam coś jeszcze w ogóle zostało. No więc można powiedzieć, wszystko logiczne i racjonalne. Wskazuje, że do, być może do jakiegoś spotkania dojdzie. W końcu polityka to jest sztuka też celebry. tak, Pani szefowa Polski 2050 pewnie będzie chciała przeczołgać panią minister, upokorzyć. Panie minister, jest w gorszej pozycji, więc pewnie może powinna pójść na to spotkanie, wyjaśnić, a potem obie strony radośnie powiedzą, że tak, zostały wyjaśnione problemy i kłócić się będziemy w domu, a na głosowaniu oczywiście te sprzęty. A z PSL-em nie będzie żadnych problemów? No bo w PSL-u też kilkoro polityków zgłaszało swoje zastrzeżenia. Później nieco spuścili stonu, ale te pierwotne deklaracje były bardzo bojowe. No to ja bym za, m, stare pytanie prokuratorów zadał kui bono. Tak? Kto zyskuje? No więc m, pytanie, czy, czy na tym cokolwiek na odwołaniu ministra zyskałoby PSL? No nie, dlatego, że m, rząd mniejszościowy, czy upadek rządu jest zdecydowanie nie jest w interesie PSL-u. Przypomnijmy, notowania tej partii szorują podobnie i nawet jeżeli PSL się dostanie do Sejmu, to nie będzie to, to łatwe. Z punktu widzenia Polski 2050 upadek rządu i ewentualnie dalsze perturbacje oznacza, że ci ludzie znikają z polityki. Oczywiście oni znikną za dwa lata. Większość z nich, bo, bo ugrupowanie to nie ma najmniejszych szans na dostanie się do, do Sejmu. Poziom de Gręgolady, który pokazała Polska 2050, nie ukrywajmy, pod szczytnym przedostwem Szymona Hołowni i ten, ten proces wyborczy, który myśmy widzieli, który stał się już obiektem memów, pokazuje, że sama ta partia nie ma szans na dostanie się do parlamentu, a przecież kredyty są wzięte w więc więc upadek rządu... Nie, zdecydowanie nie leży w interesie tej partii. Mówię, logika wskazuje, że pani minister powinna się utrzymać, ale czasem nad logiką górują emocje, co zresztą pokazuje brak kompetencji e, naszych działaczy partyjnych. Emocje nie powinny dyktować rozwiązań. I teraz chciałbym spojrzeć nieco bardziej na południe, robiąc taką małą dygresję, bo pojawiła się informacja dosłownie z ostatniej chwili, że ustępujący premier Węgier Viktor Orban poinformował, iż zrezygnuje z zasiadania w nowym parlamencie. Zacytuję, ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesu, jest w rzeczywistości mandatem partii, postanowiłem z niego zrezygnować i zapowiedział, że ma zamiar skupić się na reorganizacji swojego obozu politycznego. Tak patrząc okiem politologa, to jest spodziewane zagranie ze strony Viktora Orbana i czy może być dla jego obozu politycznego opłacalne? No bo nie będą mieli głównego głosu w parlamencie. No głównego głosu do nas w parlamencie nie mają. Będą tylko i wyłącznie Głównego głosu, jeśli chodzi o, o, oczywiście o, o tę swoją twarzy. część. Tak, tak, tak, ta, ta, ta, tak, dokładnie tak. No, jak to czasem w marketingu mówią, twa... zabraknie tam twarzy rajstop, tak. No więc właśnie. Nie wiem, nie, nie spodziewałem się takiego ruchu, prawdę mówiąc, ale też nie, nie koncentrowałem się ostatnio na, na polityce węgierskiej. Być może Wiktor Orban będzie się chciał skupić na obronie swojego statusu. Być może wycieczka do Stanów Zjednoczonych się szykuje, no bo jednak mandat parlamentarny zapewnia immunitet, chociaż przy takiej większości ten immunitet dałoby się szybko zabrać. Tam będzie bardzo wiele spraw do rozliczenia. Zbierało się długie 16 lat, a wcześniej jeszcze idziesz też małą przerwą też rządził, ale te 16 lat było... Właściwie zamianą państwa węgierskiego w idealny model oligarchiczno-mafijny, antydemokratyczny. Tam się mnóstwo ludzi wokoło Orbana doskonale dorobiło. No i jeżeli Peter Medziar będzie chciał dotrzymać słowa, to rzuci tam na pewno światło na to, co zresztą pokazuje, że to się w Polsce nie, nie bardzo udaje. Prawda? Jedni uciekli i siedzą za granicą, nawiasem mówiąc, na Węgrzech. Panie, panie Zbyszku, Panie, panie Ziobro, zapraszamy tak, do powrotu. Polska czeka. E, mamy Romanowskiego, e, mamy m, też siedzącego w Londynie, przedstawiciela PiSu. Więc jakby te, m, te rozliczenia nie idą prawda, w Polsce. No ale też w Polsce e, m, układ obecnie rządzący ma wrogiego prezydenta, a nie większość konstytucyjną. Ale myślę, że Peter Medziar e, ma wszystkie narzędzia w ręku, żeby to porozliczać. A wtedy, panie premierze Orbanie, no, może się zacząć robić ciepło. No to była tylko taka, taka chwilowa międzynarodowa dygresja, bo rzeczywiście sam byłem bardzo zaskoczony widząc te e, informacje. To wróćmy na nasze podwórko, ale e, spójrzmy na międzynarodową rozmowę. Donald Tusk w rozmowie z Financial Times ostrzegał przed Rosją, która w ciągu miesięcy może zaatakować kraj Unii Europejskiej. Czy to nie jest tak, że jeśli rzeczywiście, Unia, jeżeli, jeśli rzeczywiście Rosja może w ciągu miesięcy zaatakować jakieś kraj Unii Europejskiej, to cała Europa powinna rzucić teraz wszystko i zbroić się na potęgę? To są realne przewidywania szefa polskiego rządu, czy może figura retoryczna, która jednak jest nieco alarmistyczna? I czy taki alarmizm jest pożądany w polityce? Panie redaktorze, z całym szacunkiem nie mam dostępu do źródeł w polskim wywiadzie, do polskim, w polskich służbach specjalnych i nie wiem, co się dzieje w, w Rosji. Niebezpieczeństwo zawsze jest, to jest, to jest oczywista oczywistość i, i jakby tutaj deklarowanie tego warto czasem przypomnieć. Polska i cała Europa, tak, powinny wytwarzać własne zdolności obronne, ale zdolności obronne to nie tylko nakupowanie czołgów, nie tylko i tutaj kamyczek do ministra Błaszczaka, kupienie dziś absurdalnej liczby hajmarsów, więcej niż mają Stany Zjednoczone, albo kupienie koreańskiego samolotu, do którego nie ma rakiet jest na razie tylko samolotem szkolnym. To jest mądre zbrojenie. Zbrojenie, które przede wszystkim powinno również wykształcać nasze europejskie zdolności przemysłowe w zakresie obrony. Można tutaj wykorzystać, jest na czym bazować. Jest przemysł niemiecki, jest przemysł francuski, jest przemysł szwedzki z dużym... Szwecja, przypomnijmy, weszła do NATO. Kolejny sukces Władimira Putina. Jest też przemysł polski, dobrze by było wykorzystywać go lepiej. Powinniśmy postawić na transfer wiedzy. Ukraina dzisiaj ma najlepszą europejską armię. Najlepszą, bo najbardziej doświadczoną. Ja nie wiem, czy na froncie ukraińskim są nasi doradcy wojskowi, ale może warto by było wykorzystać, zaprosić tutaj na odpoczynek podczas rotacji dowódców ukraińskich, niech uczą naszych wojskowych. Wielokrotnie mówię, ja tutaj nie jestem ekspertem, ale wypowiadała się na ten temat Edyta Rzemła, Marcin Wyrwał, doskonali dziennikarze Onetu, którzy pokazują, że ten transfer chyba jednak nie działa. Więc to też trzeba zrobić, to na poziomie europejskim, nie tylko polskim. Trzeba również wziąć się za wojnę kognitywną. To, co się dzieje w polskiej infosferze, gdzie hulają konta internetowe, które propagują rosyjską propagandę. No, najlepszy dowód skuteczności tej propagandy jest to, co wydawało mi się no, absurdem niemożliwym do urzeczywistnienia że oto w Polsce mamy partię otwarcie prorosyjską. I to nie jest partia kanapowa, gdzieś tam się spotykają w wynajętym mieszkaniu, tylko to jest partia, która wchodzi do parlamentu, która ma poparcie na poziomie 10% i deklaruje poglądy otwarcie prorosyjskie. Mamy partię, która deklaruje otwarcie poglądy antyukraińskie, a Ukraina jest w tym momencie przed murzem polskiej Europy. Dopóki Ukraina walczy, dopóki, dopóki się broni, mamy dużo większe bezpieczeństwo. Podminowywanie tego i próba budowania narracji, że to my tam wrzucamy pieniądze za darmo, jest straczna z interesem Polski. No, możemy postawić pytanie tak, z całą moją miłością do Ukrainy. Z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, lepiej zapłacić Ukraińcom, żeby oni bronili Europy na swoim terytorium i nawet ginąc, niż żeby w tych czołgach musieli walczyć Polacy na Podlasiu czy, czy na Mazowszu. No i, to jest bardzo brutalne, ale tak niestety jest. No i do dopytam jeszcze w kwestii obronności, bo mm, czas y, mija, jeśli chodzi o program SAIF. Wielkimi krokami zbliża się koniec maja. To oznacza termin, kiedy będzie można dokonywać zakupów samodzielnie w ramach tej unijnej pożyczki, a my jeszcze nie mamy umowy. To, że się to tak przeciąga od czasu, kiedy było to weto prezydenta, to jest bardziej wina prezydenta, czy może też trochę opieszałość rządu? A, gdybym miał rozkładać e, winę tak szacunkowo oczywiście, bo przecież nie mam dostępu do dokumentów, do, do, do, do wiedzy takiej merytorycznej, to niewątpliwie weto prezydenta... E, absurdalne, niezgodne z polskim interesem narodowym namieszało bardzo dużo. I to jest 80% winy po tej stronie. Ale oczywiście procedury zawsze można przyspieszyć. Efektywność urzędniczą zawsze można polepszyć. I tu by się przydało wiele. Znowu wydaje mi się, że warto zwrócić się do tych, którzy na bieżąco śledzą polskie sprawy w zakresie właśnie tych zakupów sejfowych, czy umów sejfowych. I, i tu, dobra, może nie powinien polecać konkurencji, ale naprawdę tutaj pani Żemo i pan Wyrwał robią dobrą robotę, jeśli chodzi o taką dobrą kontrolę tego, co się dzieje w sferze tej militarnej. I tak w Polskim Radiu 24 mówił politolog z Uniwersytetu WSB Merito i Uniwersytetu Civitas Wojciech Mościbrocki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Reklama. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy hardkorowo niskie ceny. MediaExpert, bierzesz produkt. E, dwa, trzy, cztery, a piąty e, masz za złotówkę. rabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl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 To promocja.